Dnia cyklu Historia Żywa. Stalin rozgrywa Katyn, czyli czas między lipcem 1941 a grudniem 1943 rokiem. O tym w 35. odsłonie cyklu audycji Historia Żywa, cyklu poświęconego wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali świat o odkryciu grobów oficerów polskich w lesie katyńskim. Na ich zaproszenie w pracach ekshumacyjnych uczestniczyli przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. O udział organizacji zabiegał też rząd polski na uchodźstwie. To posłużyło władzom sowieckim do oskarżenia Polaków o współpracę z Niemcami i doprowadziło do przerwania stosunków dyplomatycznych. Od początku Sowieci zaprzeczali, że dokonali tego mordu. 4 grudnia 1941 roku, kiedy generał Władysław Sikorski w Moskwie podpisał porozumienie, które miało wyznaczyć ramy przyszłej współpracy politycznej i wojskowej z Kremlem, na pytanie o zaginionych oficerów Stalin odpowiedział, że uciekli do Mandżurii. Wcześniej 30 lipca po czerwcowej agresji Hitlera na Związek Sowiecki, kiedy armia niemiecka stała u bram Moskwy, doszło do podpisania układu Sikorski-Majski przywracającego stosunki polsko-sowieckie sprzed 17 września 1939 roku. Związek Sowiecki odrzucił także dotychczasowe układy z Rzeszą Niemiecką. Rząd Polski na uchodźstwie w ramach koalicji antyhitlerowskiej podał rękę dotychczasowemu agresorowi. Trwały negocjacje w sprawie utworzenia Armii Polskiej w Związku Sowieckim, armii zwanej Armią Andersa na podstawie umowy wojskowej z 14 sierpnia. Armia po sformowaniu nie była potrzebna Stalinowi i po grudniu 1942 roku ewakuowała się do Iranu, a gospodarz Kremla realizował swój plan na podporządkowanie Polski z udziałem Związku Patriotów Polskich i podporządkowanej Sowietom projektowanej nowej armii polskiej Zygmunta Berlinga. W grudniu w Teheranie konferencja wielkiej trójki Stalin, Churchill, Roosevelt przyniosła zgodę Zachodu na dominację Kremla nad Polską. Dlaczego? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu I Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. 22 czerwca 1941 roku Hitler zaatakował Związek Sowiecki. Można zapytać dopiero czy już, ale ważniejszym pytaniem jest chyba to, jak doszło do tego, że Stalin zmienił front wobec Rzeczpospolitej. Dlaczego Hitler zaatakował w tym momencie Związek Sowiecki, to jest oczywiście zagadnienie dotyczące historii powszechnej, ale w jakim sensie ważne także dla nas ofiar II wojny światowej, ofiar zarówno Hitlera jak i Stalina. Bowiem to, że Hitler zaatakował dopiero 22 czerwca, wynikało ze sprawnie przeprowadzonej prowokacji przez służby specjalne Stalina, które kilka tygodni wcześniej doprowadziły do przewrotu rządowego w Jugosławii, zerwania układów, jakie Jugosławia miała z Niemcami i otwartego przejścia Jugosławii do obozu przeciwników niemieckich. I to spowodowało decyzję Hitlera, że trzeba najpierw rozprawić się z Jugosławią, a potem dopiero Zrealizować kilka tygodni później plan Barbarossa, czyli ten plan wojny ofensywnej przeciwko Związkowi Sowieckiemu. No i pytanie, na które nigdy oczywiście historycy ostatecznej odpowiedzi nie, nie uzyskają, co by było, gdyby Hitler zaatakował właśnie kilka tygodni wcześniej, jak planował pierwotnie, a nie odłożył tę decyzję w związku z potrzebą rozprawienia się z miękkim podbrzuszem, jak spoglądano właśnie na zachodnie Bałkany. Z punktu widzenia Imperium Osi, Imperium Trzeciej Rzeszy, to pytanie wciąż korci jednak publicystów, bo ofensywa niemiecka ugrzęzła ostatecznie skutek akcji generała Mroza pod Moskwą. Gdyby te kolumny pancerne niemieckie miały kilka tygodni więcej pogody, pozbawionej bardzo niskich temperatur, być może Moskwę by zdobyły. To gdybanie zostawmy sobie na boku, przytoczyłem tę próbę odpowiedzi na pierwsze pytanie pani redaktor, by wskazać na pewną metodę działania państwa sowieckiego, która niejednokrotnie okazywała się skuteczna, a mianowicie akcje służb specjalnych, prowokacje, które no, zmieniają bieg wydarzeń politycznych czasem na skalę tak wielką, jak to miało miejsce w przypadku Jugosławii, a te służby specjalne będą odgrywały także istotną rolę. W rozgrywaniu sprawy polskiej. Gdyby Hitler zdobył Moskwę, gdyby rzucił na kolana Związek Sowiecki, nie byłoby to dobre dla Polski. Moim zdaniem, ponieważ wiadomo było już w tym momencie, czyli w 1941 roku, że Hitler chce przekształcić resztkę Polaków naród niewolników poza inteligencją która była do wytępienia tu oczywiście fakt, że ta konfrontacja dwóch systemów totalitarnych, które do tej pory tak skutecznie ze sobą współpracowały ku zniewoleniu Europy Mam na myśli oczywiście Związek Sowiecki, Stalina i III Rzeszę Hitlera. Konfrontacja między nimi była niewątpliwie błogosławieństwem. Nie tylko dla Polski, ale dla wielu innych narodów, które skazane byłyby na zagładę. Czy to przez Związek Sowiecki, czy to przez III Rzeszę, gdyby ich współpraca jeszcze trochę potrwała. Albo też gdyby Niemcy osiągnęły zwycięstwo nad Związkiem Sowieckim. Że Niemcy nie wygrały ze Związkiem Sowieckim, to było wynikiem oczywiście działania nie tylko generała Mroza, tego przysłowiowego głównego sojusznika armii rosyjskiej czy sowieckiej w tym momencie w walce z zewnętrznymi agresorami. Związek Sowiecki nie utrzymałby swoich pozycji obronnych, a potem nie podjąłby ofensywy, Gdyby nie gigantyczna pomoc państw zachodnich, materiałowa, sprzętowa, po prostu Związek Sowiecki pomimo rozbudowanego przemysłu wojennego nie byłby w stanie szybko odrobić tych strat, jakie spowodowało zajęcie olbrzymich połaci terytorium tego państwa w części europejskiej przez ofensywę niemiecką, do której Stalin był kompletnie nieprzygotowany, bo sam szykował swoją ofensywę na trzecią Rzeszę, ale nie zdążył jej wyprowadzić. Hitler był szybszy. To właśnie sprawiło, że Związek Sowiecki bardzo zależał od pomocy Zachodu, w szczególności no, w pierwszych kilkunastu miesiącach wojny. Choć właściwie do końca ta zależność od pomocy materiałowej Zachodu była no, zasadnicza dla wysiłku wojennego Związku Sowieckiego. Z drugiej strony oczywiście... Zachód, który w 1941 roku w czerwcu ograniczał się tylko i wyłącznie do Wielkiej Brytanii, bo pamiętajmy, reszta Europy była albo okupowana przez Niemcy, albo sojusznicza z Niemcami, a Stany Zjednoczone jeszcze do wojny przecież nie przystąpiły. Otóż w czerwcu 1941 roku dla Wielkiej Brytanii przystąpienie Związku Sowieckiego do wojny z Niemcami wskutek ataku Hitlera na ZSRS było oczywiście błogosławieństwem, bo wiadomo było, że te miliony żołnierzy sowieckich nie tylko stawią opór długotrwały, odciążając zagrożone już do ostateczności Imperium Brytyjskie w samotnej walce przeciwko Hitlerowi i jego sojusznikom, no ale rodziło to także nadzieję, że kiedyś w przyszłości jakieś być może te nieprzebrane zasoby ludzkie, które wydawało się miał Związek Sowiecki, no po prostu pozwolą wygrać tę wojnę. I to wszystko, co powiedziałem do tej pory, było potrzebne, jak mi się wydaje, żeby zrozumieć istotę postępowania i Stalina, i Churchilla wobec tego układu Sikorski-Majski z lipca 1941 roku. Dla Stalina pierwszą potrzebą było sformalizowanie układu sojuszniczego z Wielką Brytanią. Wiedział, że zależy od tego, czy Związek Sowiecki otrzyma pomoc materiałową na wielką skalę. Brytyjską i za pośrednictwem Wielkiej Brytanii, także amerykańską. Z drugiej strony tak samo zależało na tym Churchillowi, a więc nagle priorytetem w relacjach brytyjsko-wschodnioeuropejskich stał się Związek Sowiecki, co oczywiście osłabiało pozycję Polski. Już nie bohaterscy obrońcy nieba nad Londynem, żołnierze, piloci, Dywizjonu 303 i kolejnych dywizjonów i myśliwskich, i bombowych, którzy stanowili elitę obrony brytyjskiej w 1940 roku, Polacy, ale właśnie ten Iwan, jak określano zbiorowo jednym imieniem wielomilionową masę żołnierzy sowieckich, nie tylko przecież Rosjan, stał się głównym motywem wyobraźni i nadziei i zwykłych Brytyjczyków i strategów brytyjskich, a więc trzeba było rozmaitymi ustępstwami płacić Stalinowi w zamian za, nadziei, za spełnienie tej nadziei, prawda, że Związek Sowiecki przechyli szale wojny przeciwko Hitlerowi. Czym można było płacić? No cóż, Polską, Europą Wschodnią. Dla każdego z przywódców wielkich mocarstw liczyły się jego interesy. Czy Polska, rząd polski na uchodźstwie w Londynie miał dość środków politycznych, militarnych i prawnych, żeby lepiej rozegrać tę trudną sytuację? To jest pytanie, na które będziemy odpowiadali w ciągu tej audycji. Panie profesorze, układ sikorski mański czy wciągnięcie Polski do tej gry między Wielką Brytanią a Związkiem Sowieckim było przymusem, pod którym stanął rząd na uchodźstwie, zresztą Sikorski mocno krytykowany za podpisanie tego układu układu, Bo już w pierwszej rozmowie Iwan Majski powiedział, że Kreml, Stalin rezygnują z tego, by Polska była kolejną republiką sowiecką, ale przecież nie odda Związek Sowiecki ziem, które przejął w ramach agresji wrześniowej. Czyli Polska nie miała tutaj kart przetargowych, była między Związkiem Sowieckim a Wielką Brytanią, czyli przysłowiowym między młotem a kowadłem. No, Polska była przede wszystkim między sierpem i młotem z jednej strony a swastyką z drugiej. Tak była przecież podzielona na dwie okupacje przez tych kilkanaście pierwszych miesięcy wojny. Miałam oczywiście na myśli dyplomację. Tak, oczywiście to pani redaktor ma całkowitą rację, tylko nie możemy zapominać im między sierpem i młotem z jednej strony a swastyką z drugiej. W ocenie układu Cikorski-majski, bo przecież wrogiem traktowanym priorytetowo przez bardzo dużą część Polaków byli okupanci niemieccy. To właśnie sprawiało, że szukanie sojusznika w tej walce, a przede wszystkim odwrócenie tragicznego losu Polaków, obywateli polskich, nie tylko polskiego pochodzenia, którzy stali się zakładnikami w rękach Stalina i ofiarami jego polityki imperialistycznej od września 1939 roku prowadzonej z całą brutalnością na szarze połowy Rzeczpospolitej podbitej przez Armię Czerwoną do spółki z Wehrmachtem. Ta potrzeba poprawy losu tych ludzi i jednocześnie uzgodnienia jakiegoś sposobu współdziałania polskich żołnierzy, którzy znajdują się w charakterze jeńców w Związku Sowieckim, we wspólnym wysiłku, w walce przeciwko Niemcom i zarazem stworzenie z tej siły zbrojnej polskiej, jakaby powstała na tym wschodnim froncie po stronie aliantów, po stronie tworzącej się koalicji, byłoby politycznym atutem dla rządu Sikorskiego. A więc było szereg powodów ze strony polskiej, żeby taki układ zawrzeć. Oczywiście była bardzo silna presja, tak jak pani redaktor to zasugerowała. Brytyjska, żeby taki układ jak najszybciej zawrzeć, w ślad za układem tymczasowym, takim układem sojuszniczym brytyjsko-sowieckim. Churchill już w momencie agresji niemieckiej 22 czerwca wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że udzieli wszelkiej pomocy. Jeszcze nikt go o to nie prosił, ale Churchill od razu zadeklarował, udzieli wszelkiej pomocy Związkowi Sowieckiemu w walce przeciwko Hitlerowi. To oczywiście było do pewnego stopnia danie carte blanche, no, białej karty, którą mógł wypełnić Stalin rozmaitymi żądaniami wobec proszącego się powiedziałbym sojusznika brytyjskiego. I tu właśnie pojawia się problem rokowań sikorski Mański Czy sam generał Sikorski jako premier rządu i naczelny wódz powinien był negocjować układ, potrzebny układ na pewno, ale no, obniżać swoją rangę do rozmów z ambasadorem tylko państwa sowieckiego? Czy nie powinien takich rozmów prowadzić no, ambasador? Polski, na przykład Wielkiej Brytanii, hrabia Raczyński, no albo co najwyżej minister spraw zagranicznych rządu polskiego August Zaleski. To już było dowodem nieumiejętności dyplomatycznych generała Sikorskiego. Trzeba przestrzegać protokołu i tego nie umiał zrobić Sikorski ze stratą od razu na wstępie w tych rokowaniach. Mimo, że był instrumentalnie w ten sposób traktowany, no to było oczywiste. No, dla dyplomatów było to oczywiste, takich jak Zaleski właśnie, który to krytykował od razu, ale Sikorski chciał wszystko robić sam, co ważne, nie do końca rozumiejąc, że przyjdzie za to zapłacić pewną cenę polityczną. Oczywiście, ponieważ Stalin miał nadal w rękach setki tysięcy zakładników, to znaczy jeńców polskich i wiele milionów oczywiście ludności Rzeczpospolitej, które wciąż znajdowały się w zasięgu jego władzy, to oczywiście nakazywało zawarcie szybkiego porozumienia, ale jeżeli już rozpoczynało się te rozmowy, to trzeba było, tak twierdzi część historyków i ja się zgadzam z tą opinią, uzyskać od Brytyjczyków, którzy naciskali na jak najszybsze zawarcie takiego porozumienia, jasnej deklaracji, że Wielka Brytania będzie popierała integralność terytorialną Polski. Tyle. Czyli całość ziemne tak, jak wyglądała Rzeczpospolita przed agresją sowiecko-niemiecką w 1939 roku. Czy to było rzeczywiste zaniechanie, czy poczucie, że Wielka Brytania tego nie zrobi? Mistrz dyplomacji, francuski minister spraw zagranicznych z początku XIX wieku, Talleyrand, zwykły umawiać, że jeżeli to jest takie oczywiste, to dlaczego nie zapiszemy tego na papierze? Więc zawsze, jeżeli coś wydaje nam się naturalne, no Wielka Brytania obiecywała nam gwarancje, choć w tych gwarancjach rzeczywiście nie było mowy o integralności terytorialnej, tylko o suwerenności, o imponderabiliach. Teraz był, był moment, żeby właśnie, kiedy Związek Sowiecki potrzebował bardzo pomocy brytyjskiej, zapytać Brytyjczyków, nie Sowietów, czy dacie nam na piśmie zobowiązanie, że będziecie popierać, skoro namawiacie nas, żebyśmy zawarli układ, który nie będzie zawierał jednoznacznie uznania przez stronę sowiecką granicy z sierpnia 1939 roku to czy obiecujecie nam że na piśmie, że, że będziecie twardo wspierać dalej nasze żądania w kolejnych prawda, negocjacjach z Sowietami w tej sprawie? No tego Sikorski nie uzyskał i ze Związkiem Sowieckim zawarł układ 30 lipca po serii rozmów z ambasadorem majskim, wbrew protestom ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, wbrew protestom słabszym, ale także wyrażanym prezydenta Raczkiewicza, także ministra Mariana Sejdy, podpisał ten układ, który zawierał następujące części. Pierwsza, najważniejsza, Związek Sowiecki deklarował, że wyrzeka się, rezygnuje z ustaleń rozbiorowych Polski z 1939 roku. To oczywiście przekreślało Pakty Ribbentrop-Mołotow, choć no, nie, nie brzmiało dosłownie tak, bo Związek Sowiecki nie przyznawał się do tajnego protokołu, ale po prostu do skutków agresji sowiecko-niemieckiej we wrześniu. Niemniej Związek Sowiecki nie zadeklarował w tym układzie, że przywrócone zostaną granice sprzed września 1939 roku. A więc tu została otwarta furtka Stalinowi do zaboru ziem wschodnich. Tak jak na to spojrzeli właśnie wspomniani przeze mnie krytycy tego układu. Jeszcze nie wspomniałem generał Kazimierz Sosynkowski. Do nich się zaliczał obok Augusta Zaleskiego i ministra Sejdy. Otóż po tym punkcie następował punkt bardzo ważny i niewątpliwie pozytywny dla Polski także, to znaczy obietnica stworzenia armii polskiej w Związku Sowieckim z tych właśnie zwolnionych jeńców, której to armii, komendę będzie mianował polski naczelny wódz, a więc nie Stalin, tylko Sikorski. To oczywiście było pozytywne, podobnie jak protokół nietajny, tylko dodatkowy, który mówił o tym, że Związek Sowiecki udzieli amnestii represjonowanym obywatelom polskim, chociaż bardzo zaniżona została ich liczba przez stronę sowiecką, to skutki tego amnestyjnego Protokołu. Będą niewątpliwie pozytywne dla wielu set tysięcy Polaków, którzy znajdowali się w łagrach. Te właśnie trzy punkty stanowiły istotę układu, o którego wartość, sens spierają się do dzisiaj historycy. Jedni podnoszą to praktyczne znaczenie punktu o armii, punktu o amnestii, inni krytykują nierozwiązanie sprawy granicy. I samo też brzmienie tego protokołu dodatkowego o amnestii, które jakby sugeruje, że Polacy byli zbrodniarzami, bo amnestionuje się kogoś, kto popełnił jakieś czyny kryminalne i został za nie skazany. a Polacy trafili do obozów tylko i wyłącznie za to, że pozostali wierni Polsce, że byli Polakami. Choć dodajmy na marginesie, że po 22 czerwca wykonano w Związku Sowieckim jeszcze kilka wyroków śmierci na Polakach. Za to paradoks rzeczywiście wyjątkowy, że rozsiewają panikarskie plotki mówiące o tym, że Niemcy mogą napaść na Związek Sowiecki. Kiedy już Niemcy napadły na Związek Sowiecki, tych ludzi rozstrzelano. Z pewnym opóźnieniem działał układ, nowa sytuacja polityczna nie od razu zmieniła rzeczywistą sytuację Polaków pod rządami Stalina, ale zaczęła zmieniać. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. 14 sierpnia została podpisana umowa wojskowa. Mówi się, że układ sikorski majski to był taki akt, kiedy rząd polski na uchodźstwie w ramach koalicji antyhitlerowskiej podał rękę dotychczasowemu agresorowi. Trudno się z tym nie zgodzić. W ramach tej wspomnianej przeze mnie umowy wojskowej Trwały negocjacje w sprawie utworzenia Armii Polskiej w Związku Sowieckim, nazwanej później Armią Andersa. Sikorski odwiedził Moskwę także w grudniu. Do armii potrzebni są oficerowie. Pytał o tych, którzy zaginęli. Otrzymał odpowiedź od Stalina, że uciekli do Mandżurii. Często przytacza się ten fakt. Być może w całej tej dyplomatycznej, politycznej, wojskowej rzeczywistości jest to jeden z takich drobnych faktów, ale bardzo znaczący i bardzo symboliczny panie profesorze. No to jest specyficzny rodzaj poczucia humoru Stalina. Stalin nie jeden raz pozwalał sobie na takie żarty z losu dziesiątków czy setek tysięcy swoich ofiar. Także w rozmowach z politykami zachodnimi przypomnę taki jego żarcik z późniejszej konferencji z Churchillem, gdzie Stalin zaproponował: a może byśmy tak rozstrzelali wszystkich oficerów niemieckich czyli około 50 tysięcy ludzi. Szart, który oczywiście zawierał sobie drugie dno, bo przypominał po cichu to, o czym Churchill wiedział, ale o czym głośno nie chciał mówić, to znaczy los polskich oficerów, którzy już zostali naprawdę rozstrzelani. A więc Stalin lubił tak igrać i poniżać w ten sposób swoich rozmówców, którzy, no cóż, musieli przełykać tego rodzaju no, szokujące naigrawanie się z losu ofiar, Dlatego, że w przypadku Sikorskiego nie mieli żadnych dowodów, ani nawet poszlak jeszcze nie było wiele, które wskazywałyby na to, co się stało z brakującymi kilkunastoma tysiącami oficerów polskich. Wiadomo było, że nie da się ich znaleźć. No to była bardzo tajemnicza sprawa, natomiast każdy, kto choć odrobinę poznał system sowiecki, a akurat... W grudniu 41 roku Sikorski już miał wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy ten system poznali właśnie jako jego ofiary. Gdzieś wyszli z łagrów i oni wiedzieli, że z łagrów nie da się uciec, zwłaszcza grupą kilku czy kilkunastu tysięcy oficerów i przejść spokojnie przez cały Związek Sowiecki do Mandżurii. Więc to było oczywiście wyjątkowo cyniczny, ale świadomie rozgrywany przez Stalina żart w cudzysłowie. Dlatego, że Stalin nie był jeszcze pewny wyniku rozgrywki na froncie wschodnim. Przypomnijmy, dopiero co Armii Czerwonej udało się odeprzeć ofensywę niemiecką, która zmierzała do Moskwy. Był po pierwszym operacyjnym zwycięstwie nad wojskami niemieckimi, ale te wojska niemieckie były no, kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy w momencie rozmów z Sikorskim. To była bardzo trudna sytuacja dla Stalina. Jednak Stalin myślał już bardziej dalekosiężnie o tym, co będzie, jeśli wygramy tę wojnę. I w rozmowach z ministrem spraw zagranicznych, sekretarzem Foreign Office Antony Idenem, prowadzonym w tym samym mniej więcej czasie, co z Sikorskim, Stalin już wyraźnie zasugerował podział Europy na strefy wpływów. Europa wschodnia dla niego a Wielka Brytania może sobie kontrolować y, kraje Beneluxu, Francję. Niemcami się jakoś podzielimy, to już było w domyśle. Zaszokowała ta sugestia Idena, ale ona stanowi ważny kontekst dla rozmowy Stalina z Sikorskim, bowiem Stalin zgodził się na utworzenie armii już wcześniej polskiej, ale jednocześnie starał się nie dawać jej za dużo jeść, tak bym to ujął, Oczywiście z dostaw amerykańskich, bo to nie jest tak, że dobry wujek Stalin dawał polskim żołnierzom jedzenie, którego brakowało dla żołnierzy Armii Czerwonej. To były dostawy głównie ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza od grudnia 1941 roku, kiedy Stany Zjednoczone przyłączą się do wojny, zaatakowane przez Japonię, staną w jednym szeregu z Wielką Brytanią i Związkiem Sowieckim przeciwko państwom OSi. A Stalin przycinał te porcje, bo miał już jasny plan. Skoro Europę Wschodnią chce zająć, to trzeba mieć swoją ekipę do Warszawy. Kiedy Stalin rozmawia z Sikorskim, żartuje sobie w cudzysłowie z tysięcy polskich oficerów, o których wie doskonale, że kazał ich rozstrzelać i rozkaz został skrzętnie wykonany, zdecydował w międzyczasie o wysłaniu już do Polski swojej ekipy, 5 stycznia 42 roku, dokładnie miesiąc po rozmowie z Sikorskim, zawiązana została tzw. Polska Partia Robotnicza przez agentów Stalina zrzuconych na spadochronach z Moskwy na podstawie operacji oczywiście planowanej wcześniej w grudniu. To była ta pierwsza jaczejka, jak to się mówi językiem rosyjskim, komunistycznym, pierwsza komórka przyszłej władzy sowieckiej nad Polską, PPR na czele właśnie z ludźmi, którzy z Moskwy zostali zrzuceni. Tak właśnie trzeba patrzeć na rozmowy Stalin-Sikorski w grudniu 1941 roku. Formuje się, jak pan profesor wspomniał już, wierna rządowi polskiemu na uchodźstwie Armia Polska w Związku Sowieckim pod dowództwem generała Andersa. Czy jej misja mogła się udać, skoro dość szybko wyszła do Iranu? Czy Sikorski w tę misję wierzył, pana zdaniem? Sikorski wierzył. Wierzył w to, że no niezwykle cennym argumentem w przyszłej rozgrywce o Polskę będzie istnienie takiej silnej, i mogącej się wylegitymować sukcesami na froncie wschodnim Armii Polskiej u boku Armii Czerwonej. I dlatego Sikorskiemu zależało na tym, żeby ta armia rosła, żeby była większa. Zwolnionych z łagrów Polaków no było bardzo dużo, nie tylko zresztą Polaków etnicznych, ale także Żydów, przedstawicieli, choć mniej oczywiście, innych mniejszości. Rzecz jasna od razu starał się Stalin to przeciąć. Wydając rozporządzenie w sprawie przymusowego przyjmowania przez Polaków sowieckiego obywatelstwa, tak zwanej paszportyzacji. To było 9 lutego 1942 roku. Z góry jakby zakładając, że wszyscy ci, którzy mają niepolskie pochodzenie, czy to Żydzi, Ukraińcy, Białorusini... Nie będą otrzymywali polskiego obywatelstwa, tylko z automatu będą obywatelami sowieckimi. Ta decyzja będzie oczywiście jeszcze potem pogłębiana w stronę paszportyzacji także Polaków etnicznych. Stalin od razu jednak dawał znać, że nie chce rozwoju tej armii. Tu spotkał się z intencjami Andersa. Generał Anders bowiem... Uważał, że widząc tych żołnierzy bezpośrednio na miejscu, że jedynym sposobem na ich przeżycie, ich wykorzystanie polityczne nie jest walka aż do prędkiego wyniszczenia, tak jak nakażą to plany wojenne Stalina na froncie wschodnim, tylko wyprowadzenie tych ludzi, zwłaszcza towarzyszących temu napływowi cywilów, napływowi do formującej się Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Anders był zdecydowanym zwolennikiem tego, co chciał także Stalin, to znaczy wyprowadzenia tej armii ze Związku Sowieckiego. Sikorski uległ wobec nacisku Stalina, bo jeżeli do wojska, do którego zgłosiło się już prawie 100 tysięcy ludzi, Stalin ograniczył liczbę porcji żywnościowych na 40 tysięcy, potem na 30 tysięcy, no to wiadomo było, że ci głodujący ludzie no będą chcieli za wszelką cenę uciec z tego sowieckiego raju. Stalin zdecydował się przyjąć na Kremlu właśnie Andersa, co nie było typową sytuacją, że Stalin przyjmuje nie głowę państwa, nie ministra spraw zagranicznych, tylko dowódcę wojskowego. I ku zaskoczeniu Andersa, kiedy ten sugeruje ewakuację, wyprowadzenie tych żołnierzy przez Morze Kaspijskie do Iranu, do Iraku, do strefy wpływów brytyjskich i organizowanie tam w lepszych warunkach Wojska Polskiego, które przy Imperium Brytyjskim będzie walczyło o zwycięstwo nad trzecią Rzeszą. Stalin chętnie przyjął tę propozycję. Zaczyna się proces ewakuacji armii Andersa ze Związku Sowieckiego, bo Stalin uważał, że ta armia podległa politycznie rządowi Sikorskiego, rządowi polskiemu na uchodźstwie. Będzie dla niego kłopotem. Stalin chciał mieć swoją armią, która będzie podległa jego marionetką, jakie zainstaluje w Warszawie. W tle miał Zygmunta Berlinga i projektowanie nowej Armii Polskiej i całkowicie podległej Armii Czerwonej Kremlowi Moskwie. Stalin planował to nie pierwszy raz. Pierwszy raz był w roku 1920, kiedy tworzono Polską Armię Czerwoną, tak zwaną, powołana do życia odpowiednim rozkazem władz Rosji Sowieckiej z lata 20 roku. Oczywiście w 1940 roku, 1941, kiedy trwał jeszcze okres przyjaźni formalnej między Stalinem a Hitlerem po pakcie Ribbentrop-Mołotow, Stalin przygotowując się do rozgrywki przyszłej z Hitlerem pomyślał o tym, że przyda mu się armia polska walcząca u jego boku o stworzenie no, czy to Polskiej Republiki Sowieckiej, czy jakiejś odrębnej Polski, ale całkowicie w każdym razie mu podporządkowane i zaczął formowanie takiej Armii w 41 roku wiosną wydany został rozkaz o stworzeniu dywizji strzelców przed majem 41 roku dywizji strzelców, która miała składać się z żołnierzy mówiących po polsku. To miała być ta awangarda przyszłej polskiej sowieckiej armii. No, nie zdążył Stalin w 41 roku, ale zaczął się przygotowywać do tego na progu 42 roku przy pomocy kadr jakie wyodrębnił w operacji katyńskiej, to znaczy w momencie, kiedy przesłuchiwano wszystkich jeńców polskich oficerów w obozach, zwłaszcza Kozielsku, tych, którzy zostali później rozstrzelani w Charkowie. Tak, w czasie tych przesłuchań wydzielono grupę oficerów, w których uznano potencjalnych kolaborantów, szczególnie rwącym się do kariery generalskiej u boku Sowietów był podpułkownik wojska polskiego Zygmunt Berling i to na niego Stalin postawił jako na przyszłego dowódcę tej formacji kolaboracyjnej. 15 19 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali świat o odkryciu grobów oficerów polskich w lesie katyńskim. Zaprosili do prac ekshumacyjnych Międzynarodowy Czerwony Krzyż. O to zabiegał także rząd polski na uchodźstwie. To był pretekst dla Kremla, by oskarżyć Polaków o współpracę z Niemcami. I pretekst do tego, by przerwać, no właśnie nie zerwać, tylko przerwać stosunki dyplomatyczne? Tak, ta formuła niespotykana w ogóle w dyplomacji, bo stosunki międzypaństwowe można zerwać, ale przerwać się ich nie da, nie ma takiej praktyki. Ale Związek Sowiecki, wiadomo, nieraz wymyślał oryginalne praktyki niestosowane w stosunkach międzypaństwowych przez inne podmioty polityczne. Niestety bardziej istotne, tragiczne w całej tej rozgrywce Stalina jest to totalne odwrócenie rzeczywistości. Tak totalne, że dech zapiera. Stalin, który zamordował, rozkazał zamordować tych ludzi, robi z siebie w kwietniu 1943 roku ofiarę, a kolaborantem III Rzeszy, napastnikiem, agresorem jest rząd Sikorskiego. Polska staje się współpracownikiem III Rzeszy. Dech zapiera tak szokujące kłamstwo, ale to jakby ulubiona metoda Stalina odwrócić rzeczywistość o 180 stopni i wykorzystać odkrycie własnej zbrodni jako pretekst do zerwania stosunków z Polską, z ofiarą. To y, oczywiście był pretekst potrzebny Stalinowi. Gdyby nie ten, to wykorzystałby jakikolwiek inny. W tym właśnie momencie sytuacja zbliżała się do przecięcia, dlatego że Stalin już od końca 1942 roku przystępował do decydującej rozgrywki w planie podporządkowania Polski i wprowadzenia swojego rządu, marionetkowego rządu w Warszawie. Przypomnijmy bowiem, że całą jesień 1942 roku trwały ograniczenia prześladowania polskich delegatur, ambasady, które funkcjonowały w wielu miejscach Związku Sowieckiego wcześniej na mocy umów wynikających z układu Sikorski-Majski. Pogłębiała się ta polityka, jak już wspomniałem, paszportyzacji, czyli wymuszania na obywatelach polskich, drugiej rzecz pospolitej, przyjmowania paszportów sowieckich. I zaostrzała się propaganda komunistów wiernych Stalinowi na rzecz zerwania stosunków z rządem polskim w Londynie. Oczywiście propaganda realizowana ściśle na polecenie i w takt, jaki wybijał Kreml. Pismo Nowe Widnokręgi, zwłaszcza Tworzyło tutaj taką grupę kolaboracyjną o dużym znaczeniu propagandowym. Z tej polityki wyniknęła ostatecznie idea stworzenia tak Związku Patriotów Polskich. Ogłoszona przez grupę widnokręgów nowych widnokręgów z Kujbyszewa w piśmie do rządu sowieckiego z prośbą o zgodę na utworzenia wokół nich właśnie reprezentacji Polaków pozostałych w ZSRR po wyjściu armii Andersa. Tak się to niewinnie jakby przedstawiało, ale istota była taka, że Stalin zdecydował się utworzyć już na przełomie 1942 i trzeciego roku zarówno własne wojsko, cudzysłowie polskie, na czele z Berlingiem i dać mu czapkę polityczną w postaci tak zwanego Związku Patriotów Polskich na czele z Wandą Wasilewską, Wandą Lwowną, jak mówiono o niej w Rosji, czyli córką Leona Wasilewskiego, pierwszego ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej nieudaną pisarką, za to niezwykle skuteczną kolaborantką Stalina. Ta gra, o której Sikorski nie mógł wiedzieć wszystkiego, odsłonięta już jednak częściowo ogłoszeniem Związku Patriotów Polskich 1 marca 1943 roku, gdzie ZPP zapowiadał powstanie naprawdę, jak to podkreślano, naprawdę wolnej Polski, połączonej z ZSRR bratnimi stosunkami i zapowiadał ZPP walkę z rządem polskim w Londynie. W składzie ZPP obok Wasilewskiej, Włodzimierza Sokorskiego, Alfreda Lampę znalazł się także podpułkownik Berling. A więc to już było jasne. To się stało w marcu. A 13 kwietnia, kiedy Niemcy ogłosili odkrycie grobów w Katyniu, oczywiście Niemcy wiedzieli o nich wcześniej, wykorzystali po prostu dobry moment, kiedy spodziewali się, że może to wywołać zamieszanie koalicji antyhitlerowskiej. No i ogłosili 13 kwietnia przez Radio Berlińskie informacje o odkryciu masowych grobów oficerów polskich. Rząd polski zareagował próbą uzgodnienia swojej polityki z Brytyjczykami spotkaniem Sikorskiego z Churchillem 15 kwietnia. Churchill obiecywał interwencję w sprawie wyjaśnienia tej tragedii. No ale rząd polski jednocześnie zwrócił się do przecież ponadnarodowej i apolitycznej organizacji, jaką stanowi Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Genewie z prośbą o wysłanie delegacji do Katynia, by sprawdziła te rewelacje berlińskiego radia. I to właśnie Stalin potraktował z rekordowym cynizmem, którego rekordu nie da się pobić jako powód do zerwania stosunków czy przerwania, jak słusznie pani redaktor podkreśliła, z rządem polskim w Londynie. 5 maja polski ambasador Tadeusz Romer opuścił Związek Sowiecki i to był także dzień, kiedy władze sowieckie wyraziły formalną zgodę na formowanie Pierwszej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem podpułkownika Zygmunta Berlinga, kolaboracyjnej armii, kolaboracyjnego rządu dla Polski. Rok 1943 to lipcowa katastrofa lotnicza w Gibraltarze, gdzie zginął generał Władysław Sikorski. Do tej pory trwają spory czy to był nieszczęśliwy wypadek czy zamach, ale jak ta tragedia wpłynęła na pozycję Polski w relacjach ze Związkiem Sowieckim? Czy gdyby nie śmierć generała Sikorskiego w grudniu w Teheranie konferencja Wielkiej Trójki Stalin, Churchill, Roosevelt nie przyniosłaby zgody Zachodu na dominację Kremla nad Polską? My nie sądzę, żeby śmierć Sikorskiego miała takie znaczenie dla decyzji mocarstw zachodnich. Autorytet Sikorskiego zapewne był nieco wyższy niż jego następcy Stanisława Mikołajczyka, ale to nie autorytet osobisty tutaj decydował o czymkolwiek, tylko realne siły, to ile dany kraj mógł wnieść do puli, jaka interesowała Churchilla i Roosevelta, a więc partnerów w rozmowach ze Stalinem w Teheranie na przełomie listopada i grudnia 1943 roku. Puli, której stawką dla nich najważniejszą było oczywiście zwycięstwo nad Hitlerem. I tak jak wspomniałem na początku tej rozmowy, dla mocarz zachodnich, które w liczbie dwóch teraz już nie sama Wielka Brytania, ale Stany Zjednoczone i Wielka Brytania razem, ta właśnie kalkulacja dawała miażdżącą przewagę Stalinowi nad każdym premierem Polski, jaki by on nie był, jakby się nie nazywał. Myślę, że to, co ważniejsze od śmierci generała Sikorskiego, w kategoriach ludzkich oczywiście ta śmierć była wielką tragedią dla wielu Polaków pod okupacją niemiecką w szczególności, ale ciosem zasadniczym dla nadziei polskich na to, że będzie można odbudować Polskę po wojnie, zwycięskiej wojnie z Hitlerem, Polskę wolną, ten cios został zadany 11 sierpnia, wcześniej przed Teheranem na konferencji sztabowej w Quebecu. W Kanadzie, gdzie sztabowcy wojsk sojuszniczych uznali, że strefą działania i odpowiedzialności armii USA i Wielkiej Brytanii w Europie będzie Francja, kraje Beneluxu, Norwegia oraz ustalona przez trzy rządy mocarstw, czyli jeszcze Związku Sowieckiego część terytorium niemieckiego. To znaczyło, że Europa Wschodnia będzie łącznie z Polską oddana na pastwę Armii Czerwonej, która usunie stąd wojska hitlerowskie ku ulze wszystkich, można powiedzieć, zainteresowanych członków koalicji, ale zarazem wprowadzi tam dominację sowiecką. To był także moment, na którym odrzucona została ostatecznie koncepcja otworzenia drugiego frontu, frontu prowadzonego przez wojska alianckie, przez Bałkany. Ta koncepcja, którą popierał Churchill, ta koncepcja, która bardzo odpowiadała Sikorskiemu. Ona rodziła nadzieję, że nie tylko właśnie Francja, Belgia, czy Holandia, czy Norwegia będą wyzwalane przez armię Zachodnie, ale także duża część Europy Wschodniej. Kto wie, może te wojska od południa, od Bałkanów dotrą także w końcu do Polski i zmienią jej los na lepsze, nie oddadzą jej Stalinowi. To zostało zarzucone. Sztabowcy amerykańscy przekonali prezydenta Roosevelta, że to będzie zbyt trudna, zbyt kosztowna operacja, gdy idzie o życie amerykańskich żołnierzy i należy po prostu zostawić Europę Wschodnią Armii Czerwonej. Była to audycja Historia Żywa.